Najbardziej udanym obrazem z tej serii pod względem artystycznym jest obraz Tadeusza Styki Przysięga Młodego Witolda. Jedna z sal muzeum poświęcona jest pamięci książąt Radziwiłłów, po litewsku Radwilla, właściwie wielkich panów litewskich w czasie Unii w Krewie roku 1386. W Horodle otrzymali oni w roku 1413 szlachectwo polskie z herbem trąby, a tytuł książęcy nadał Radziwiłłom cesarz niemiecki Maksymilian I w roku 1515. Szczególnie czczona jest pamięć księcia Janusza Radziwiłła. W ozdobnych gablotkach umieszczone są oryginały względnie znakomite kopie paktów zawartych przez Janusza Radziwiłła z królem szwedzkim Gustawem Adolfem, a właściwie z generałem szwedzkim działającym w imieniu Gustawa Adolfa, o oderwanie Wielkiego Księstwa Litewskiego od Rzeczypospolitej i przekazanie go pod władzę Szwecji. W Polsce dawnej i dzisiejszej książę Janusz Radziwił zajmuje w dziejach historii tego smutnego i ponurego okresu połowa XVII wieku całkowicie odmienne miejsce, uważany jest za wroga jedności Rzeczypospolitej, jeśli nie za zdrajcę. Zresztą i na Nowej Litwie są ludzie którym świta nierealna myśl o połączeniu Litwy i innych państw bałtyckich ze Szwecją, na przykład profesor Paksztas. Przechodzimy na pierwsze piętro muzeum. Generał Nagiewiczius milczy jak zabity. Na pierwszym piętrze są sale poświęcone historii współczesnej nowej Litwy. W jednej z nich stoi ów nagrobek Umowy suwalskiej, zawartej między Polską a Litwą w roku 1920. Jest tu wykuty w czarnym marmurze niewielki obelisk, typu stosowanego zazwyczaj na cmentarzach rzymsko-katolickich na Litwie i w Polsce. Na obelisku, w miejscu, gdzie umieszcza się epitafium dla zmarłej osoby, wybity jest grubo srebrnymi, żałobnymi literami napis po litewsku Litwinie, pamiętaj, że zdradziecki Polak, Lenkas... Odebrał tobie Wilno, Vilnius, twoją stolicę. Na obelisku wyłożona jest w czarnych, żałobnych ramach umowa suwalska z 1920 roku, pełny tekst z podpisami przedstawicieli polskich, pułkownik Mackiewicz i pan Łukasiewicz i litewskich. O tym nagrobku wiedziałem już od dawna. Stałem dłuższy czas w milczeniu, przed tym doprawdy żałobnym nagrobkiem – Bowiem umowa suwalska rzeczywiście pogrzebała możliwości porozumienia nowej Polski z Nową Litwą na 18 lat, a może i na zawsze. Generał Nagewiczius, dostrzegając moje wrażenia, odezwał się po raz pierwszy. Wielka szkoda, że tak się stało. Mogłoby być dzisiaj zupełnie inaczej pomiędzy nami. Po tych słowach zaniechałem poprzedniego zamiaru przypomnienia mu – Wskazując na tekst umowy suwalskiej, że była w niej mowa jedynie o tymczasowej linii demarkacyjnej, rozgraniczającej strefy działania wojsk litewskich i polskich, ale nie było żadnej wzmianki o granicy państwowej między Litwą i Polską. Zresztą nie ma do dzisiaj w nowej zupełnie sytuacji większego znaczenia. W sali najwybitniejszych Litwinów znajduje się piękna rzeźba głowy Adama Mickiewicza wykonana w brązie. Na tablicy brązowej pod rzeźbą umieszczony jest słynny czterowiersz z pana Tadeusza — Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Napis ten jest wykonany po litewsku, ale niżej jest także i po polsku. Są również pamiątki po Adamie Mickiewiczu z jego kowińskich czasów, gdy był tutaj nauczycielem gimnazjum. Oczywiście Mickiewicz jest nazywany przez nowych Litwinów Mickiewiczius. W tej samej sali najwybitniejszych Litwinów, których Polacy notorycznie uważają za Polaków, znajduje się piękny portret Emilii Plater, której pamięć pielęgnowana jest tutaj z wielką czcią, należną bohaterce Narodowej Litwy. Są również portrety generała Gilguda 1800. 31. Zygmunta Sierakowskiego, naczelnego wodza powstania na Litwie i Żmudzi, straconego w Wilnie, i Józefa Sierakowskiego, członka deputacji Litwy do cesarza Napoleona I w Tylży w roku 1807. Zaledwie kilka nazwisk w sali najwybitniejszych Litwinów brzmiało prawdziwie po litewsku i to głównie spośród nowej inteligencji litewskiej byli to księża katolicy, pochodzący z Włościan i sami Włościanie. Nieoczekiwanie dla mnie jest tu też duży portret marszałka Piłsudskiego, bardzo na Litwie niepopularnego i uważanego za zdrajcę sprawy litewskiej. Portret znajduje się nie w sali najwybitniejszych Litwinów, lecz w sali wileńskiej, zawierającej eksponaty o wybitnie propagandowym antypolskim charakterze. Jest tu również herb polski Orzeł Biały. W pobliżu portretu marszałka Piłsudskiego znajduje się malowidło przedstawiające dość nieudolnie obraz litewskiego sądu wojennego w Kownie w roku 1920 nad Polakami, członkami polskiej organizacji wojskowej, sądzonymi skazanymi na więzienie za spisek mający na celu dokonanie przewrotu na Litwie z myślą o Unii jej z Polską. W sali najwybitniejszych Litwinów na widok bezceremonialnego litwinizowania kultury polskiej i polskich nazwisk przez obecną nową Litwę nie jeden spośród najbardziej zapalczywych Polaków, jak na przykład pan Zygmunt Nowakowski, mógłby się unieść i bardzo krewko zaprotestować wobec całego świata. Mickiewicz jest to jako Mickiewiczius, Giełgut jako Gelgudas, Sierakowski jako Serakauskas, Teofil Lenartowicz jako Lenartowicz i tak dalej, z dzisiejszymi Litwinami my, Polacy, możemy się pogodzić w dziedzinie kultury i historii tylko na jednej płaszczyźnie. Zapomnijmy o przeszłości, patrzmy w przyszłość. To, co było dobre w naszej wspólnej polsko-litewskiej historii i w naszym wspólnym życiu kulturalnym, uważajmy za wspólne dobro. Mickiewicz był w takim samym stopniu Litwinem, jak i Polakiem. Za swoją ojczyznę uważał całą dawną Rzeczpospolitą. Dzisiaj to już kartka z historii. Generał Nagiewicz już w czasie oprowadzania mnie po tych salach, poza jedną uwagą wypowiedzianą przy nagrobku umowy suwalskiej, nie odezwał się ani jednym słowem, milczałem więc i ja. Jedna z dużych sal w muzeum poświęcona jest Wojsku Litewskiemu Nowej Litwy. Są to zbiory przeznaczone dla historii wszystkich pułków Wojska Litewskiego. Każdy pułk, względnie każda samodzielna jednostka, posiada swoją cząstkę sali, gdzie w bardzo pomysłowy i przejrzysty sposób zobrazowano działalność bojową i ważniejsze fakty z życia danego oddziału. Ogólną charakterystykę rozwoju wojska litewskiego ilustruje statystyka. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o mnie, więcej bohaterskie wyczyny wojska litewskiego, to miały one miejsce w walkach przeciwko Polakom. Tego jest tutaj najwięcej. Lotnictwo litewskie posiada własną salę. Tutaj pomiędzy innymi eksponatami zwracają uwagę szczątki samolotu i pamiątki osobiste po lotnikach litewskich Dariusie i Girenasie, którzy zginęli nad prosami Wschodnimi, pod Królewcem, w katastrofie lotniczej, lecąc w roku 1936 ze Stanów Zjednoczonych na Litwę do Kowna. W innej części muzeum są bardzo ładne i stosunkowo bogate zbiory broni starożytnej i nowożytnej. Zwróciła moją uwagę wspaniała szabla Batorówka, o pięknej klindze, gnącej się jak wiklina, a tnącej jak brzytwa. W tylnej części gmachu Muzeum Wojska mieści się Muzeum Kultury Litewskiej. Właściwie jest to dopiero początek tego działu, składający się na razie z kilku niezbyt bogato wyposażonych działów. Etnografia, historia, archeologia są już zapoczątkowane. W każdym razie eksponaty Muzeum Kultury Litewskiej są cenne i bardzo interesujące. Sztuka litewska reprezentowana jest przez najwybitniejszego artystę malarza litewskiego Mikołaja Ciurlonisa, którego galeria symbolicznych obrazów znacznie powiększa wartość zbiorów muzealnych. Mikołaj Ciurlonis, urodzony w roku 1875, zmarły w 1911, związany był ściśle z Polską i studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Milczenie generała nagiewicz w czasie oprowadzania mnie po Muzeum Wojska w Kownie było tym bardziej męczące i denerwujące, że zwiedzanie zajęło nam pełne dwa dni, od godziny 10 rano do trzeciej po południu. W drugim dniu mego zwiedzania generał już przyszedł też w cywilnym stroju. Na zakończenie wpisałem się do księgi pamiątkowej. Muzeum Wojska jest wymownym świadectwem, że naród i wojsko litewskie pragną przekazać następnym pokoleniom tradycję walk o niepodległość zdobyte ceną własnej krwi. Tradycje niepodległościowe i wynikające z nich Nakaz utrzymania i ugruntowania niepodległego bytu narodu są zrozumiałe i bardzo bliskie sercu polskiego żołnierza. Podpisałem się pod tym oświadczeniem. Pierwszy atasze wojskowy na Litwie z Polski. Już następnego dnia cała prasa litewska na czele kroniki kowieńskiej umieściła pod grubym tytułem tłumaczenie na język litewski mojego oświadczenia w Muzeum Wojska Litewskiego w Kownie. Przyjęte było ono przez całe społeczeństwo litewskie bardzo dobrze, jak mi o tym mówiono i jak się okazało w bliskiej przyszłości. Jednak i w tym wypadku Litwini współcześni pozostali sobą. W prasie litewskiej podano Pulkininkas, Leonas, Mitkewicius Żoltkas, Lenkio, Karo, Dali Bóg nigdy... Od co najmniej XIV wieku w wielkim księstwie litewskim nie nazywano tak żadnego Mitkiewicza. W kilka dni po zwiedzeniu Muzeum Wojska postanowiłem złożyć oficjalną wizytę generałowi Niewiczusowi, aby mu podziękować za trud oprowadzenia mnie po całym muzeum. W ten sposób określiłem powód mojej wizyty w sztabie. Prawdziwym celem tej wizyty było jednak coś innego. Miałem pewne skrupuły co do mego ubioru cywilnego. Wiedziałem dobrze, że tym uraziłem generała Nagiewiczyusa i chodziło mi o to, by tym razem złożyć mu wizytę w pełnym stroju służbowym. Tym razem wizytowałem generała Nagiewiczyusa jako szefa sanitarnego wojska litewskiego w jego biurze przy pełnych orderach, szabli i podobne. Jednym słowem wystąpiłem w pewnej gali służbowego stroju oficera polskiego. Generał już ocenił należycie moje postępowanie, bo rewizytował mnie osobiście w moim biurze w poselstwie polskim następnego dnia, aczkolwiek mógł poprzestać na odesłaniu swego biletu wizytowego. Byliśmy z nim później na bardzo przyjaznej stopie. Pierwsze miesiące w Kownie 4 września Maj, czerwiec i sierpień spędziłem w Kownie, a cały lipiec w pięknej Juracie nad Bałtykiem w Polsce. Za wcześnie jest jeszcze na podsumowanie bilansu naszej pracy dyplomatycznej na Litwie. Tutaj u Litwinów robi się wszystko powoli, ale solidnie, nikomu się nie śpieszy, pomimo że położenie polityczne w Europie staje się coraz bardziej niebezpieczne, a nawet alarmujące. Na moim odcinku, zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, staram się przede wszystkim złagodzić ślady ultimatum marcowego i wykazać naszą najlepszą wolę i życzliwość w stosunku do Litwy. Postępuje to bardzo powoli, ale wydaje mi się, staje się coraz bliższe. Mam też wrażenie, że Litwini oswoili się już z obecnością polskiego przedstawiciela dyplomatycznego w Kownie i traktują to jako rzecz normalną, a może niektórzy z nich jako dopust Boży. Pierwsze emocjonalne reakcje, zdaje się, już minęły i obecnie, jeżeli o mnie chodzi, jestem traktowany jak każdy inny atasze wojskowy obcego państwa. To samo uczucie ma minister Harwat. Wyraźniejsza zmiana na lepsze w stosunkach moich ze sztabem nastąpiła w czerwcu bieżącego roku z chwilą powzięcia przez sztab litewski decyzji wysłania do Warszawy na stanowisko atasze wojskowego Litwy pułkownika sztabu generalnego Waliosisa w poselstwie polskim w Kownie jednogłośnie uznaliśmy nominację pułkownika Waliuszisa, zięcia prezydenta Litwy, Smetony, za objaw ze miar dodatni, świadczący o tym, że i pan Smetona przywiązuje znaczenie do dobrych stosunków z Polską. Pułkownik Waliuszis o którym wspomniałem już poprzednio, jest tutaj uważany powszechnie za zdolnego młodego oficera. Kształcił się we Francji, szkoła kawalerii w Saumur i w Belgii, wyższa szkoła wojenna w Brukseli. Włada dobrze francuskim, a przypuszczalnie też i polskim. Prezentuje się zewnętrznie wzorowo i posiada, jak stwierdziłem w czasie jego wizyty u mnie, duże obycie towarzyskie. Dodając do tych wszystkich plusów jego pozycję społeczną jako zięcia prezydenta Litwy, należy uznać, że wybór na stanowisko przedstawiciela wojska litewskiego w Polsce był dokonany najzupełniej celowo. Jesteśmy wszyscy przekonani w poselstwie polskim w Kownie, że państwo Waliuszis z dużą łatwością wejdą w stosunki w Warszawie i że będą tam nie tylko jak najlepiej przyjęci, ale również prawdziwie pożyteczni. Moja własna pozycja towarzyska i oficjalna wśród Litwinów jest jak dotychczas niełatwa. Otacza mnie zewsząd ze strony Litwinów absolutna, nienaganna poprawność form, ale z wyraźną rezerwą. Żadnego zbliżenia towarzyskiego, natomiast zupełnie nieukrywana, bardzo dokładna obserwacja wszelkich moich poruszeń na terenie Litwy do kontroli, podsłuchu, telefonu włącznie. Posterunek policji mundurowej stoi dzień i noc przed moim domem, od dnia, kiedy się wprowadziłem do mieszkania na Putwińskio Gatwe 24 i bezceremonialnie używa telefonu z budki, ilekroć zajeżdża po mnie samochód albo ile razy pieszo opuszczam dom. Przyjmuję to jako dbałość władz litewskich o moje osobiste bezpieczeństwo, oczywiście. Te same zresztą honory są oddawane ministrowi Harwatowi, za którym nawet jeżdżą samochodem agenci litewskiej służby bezpieczeństwa. Nasze wszystkie telefony są na podsłuchu służbowe i prywatne. Są to praktyki mniej więcej powszechne w całym obecnym świecie, a więc nie mam tego za złe, Litwinom, myślę tylko, że potrzebniejsze byłoby bardziej subtelne sposoby włączania się do linii. Stosunki polityczne między Polską a Litwą w okresie ostatnich pięciu miesięcy nie wykazują żadnych zmian. Zawarte zostały umowy komunikacyjne i pocztowo-telekomunikacyjne. Posiadamy już bardzo wygodne połączenie z Warszawą i z Wilnem przez Landwarów. Poczta, telegraf i telefon funkcjonują sprawnie. Są pewne trudności w porozumieniu się z urzędnikami litewskimi obsługującymi centralę telefoniczną w Kownie, bo nie znamy języka litewskiego. W najbliższej przyszłości są projektowane rozmowy handlowe z Litwą o nawiązanie stosunków na tym polu. Trudności jednak są i to bardzo poważne. Jestem przekonany, że będzie bardzo trudno otworzyć dla naszego handlu rynek litewski. Litwa jest już silnie związana handlowo z innymi krajami, z Niemcami i z Anglią przede wszystkim. I tylko... Z czasem można by coś osiągnąć. Najbardziej pomyślne koniunktury są dla polskiego węgla i pewnych wyrobów przemysłu stalowego i żelaznego oraz może też dla przemysłu tekstylnego. Eksport litewski i polski pod względem wytworów rolniczych są bardzo do siebie podobne. Konkurujemy nawet na niektórych rynkach zagranicznych i dlatego są duże trudności w imporcie z Polski do Litwy. Polska zaś nie ma potrzeby dokonywania zakupów wytworów rolniczych z Litwy. Minister Harwat, z którym mimo wszystko współpraca moja nawiązała się poprawnie, prowadzi, jak mnie informował, rozmowy z ministrem Lozoraitisem o uzgodnienie stanowisk Litwy i Polski co do wykonania paragrafu 16. Statutu Ligi Narodów. Stanowisko rządu litewskiego w tej materii według opinii pana Harwata jest następujące. Litwini pragnęliby dojść z nami do porozumienia i w pełni sobie zdają sprawę z potrzeby takiego porozumienia oraz z tego, że Polska mogłaby w najbardziej realny sposób gwarantować ich niepodległość. Mają jednak poważne zastrzeżenia natury zasadniczej, mianowicie czekają najpierw na przegrupowanie w Europie, to znaczy na rozstrzygnięcie sprawy Czechosłowacji. Litwini zupełnie jasno dają do zrozumienia, że Litwa w obecnej sytuacji znajduje się pod opieką Francji, Anglii i Rosji. Litwini wyczekują na zajęcie przez Polskę jasnego stanowiska względem zachodnich mocarstw Europy i względem Rosji, które to państwa uważają oni za siłę zabezpieczającą przed Niemcami. Ostatnio stanowisko powyższe wypowiada cała prasa litewska z wyjątkiem urzędowego Lietuvos Aidas, który podobnie jak i rząd litewski zachowuje oficjalne milczenie, nie angażując się w żadną stronę. Rząd litewski w swoich oficjalnych enuncjacjach, które co jakiś czas ogłasza, niezmiennie podkreśla, iż pragnie utrzymywać najlepsze stosunki ze wszystkimi sąsiadami i z Rosją. Stosunek rządu litewskiego do Polski w ujęciu ministra Harwata przedstawia się tak. Sprawa porozumienia Litwy z Polską idzie mozolnie, ponieważ przeszkadza w tym Ententa i Rosja, które już obecnie chciałyby mieć Polskę w swoich szeregach przeciwko Niemcom jako pomoc w zagadnieniu Czechosłowacji. Położenie Czechosłowacji według informacji Litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest ciągle jeszcze bardzo trudne i bez rozstrzygnięcia sprawy Niemców, Sudeckich, Węgrów, Słowaków i Polaków sytuacja nie może ulec zmianom na lepsze. Niemcy zmierzają wyraźnie do radykalnego rozwiązania tych zagadnień. Nic przeto dziwnego, że w podobnych warunkach politycznych w Europie nie może nastąpić jakaś zmiana na lepsze między Polską a Litwą. W ciągu kilkumiesięcznego pobytu na Litwie zdołałem poznać trochę samo Kowno i niektóre części Litwy. Kowno jako miasto jest bardzo interesujące. Wygląd zewnętrzny Kowna już wyraźnie świadczy o kierunku, w jakim od chwili uzyskania samodzielnego życia zmierza Nowa Litwa. Dominującą ambicją Litwinów jest uczynienie ze swego kraju prosperującej jednostki gospodarczej, opartej na rolnictwie, hodowli i przemyśle przetwórczym. Często czyta się i słyszy, że Litwa chciałaby dorównać i prześcignąć pod względem gospodarczym Danię. Odpowiednio do tych zamiarów miasta i wsie litewskie stopniowo zmieniają swój dawny wygląd, podciągając się coraz bardziej do poziomu takich krajów jak Dania. Kowno, jako tymczasowa stolica Litwy, ma służyć wzorem i przykładem dla innych większych miast litewskich, jak Szawle, Poniewierz, Wiłkomierz, Telsze, Jeziorosy, a nawet Kłajpeda. W roku 1917, a nawet 1915 Kowno było miastem gubernialnym rosyjskiego zachodniego kraju i nowo zbudowaną twierdzą rosyjską z licznym garnizonem. Rozbudowa miasta była więc bardzo ograniczona granicami obszaru fortecznego, a przy tym obowiązywały przepisy prawa rosyjskiego zakazujące stawiania budynków wyższych aniżeli dwupiętrowe. Kowno w owym czasie było miastem złożonym przeważnie z gmachów rządowych i koszar wojskowych oraz nieporządnych przedmieść i zaledwie kilkunastu lepszych domów. W czasie 20 lat istnienia Nowej Litwy charakter miasta uległ wielkiej zmianie. Powstały nowe, solidne, okazałe budowle, wielopiętrowe, nowoczesne budynki państwowe i prywatne, jak na przykład Muzeum Wojska, Muzeum Narodowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gmach Banku Litewskiego, gmach Poczty Głównej, Stadion Sportowy i temu podobne. Powstały również liczne wielopiętrowe domy prywatne w środku miasta, wokoło Lajsves Alei i na niej samej oraz zupełnie nowe dzielnice na peryferiach miasta. Niektórym większym ulicom został nadany charakter europejski i prawdziwie wielkomiejski. Jednocześnie z inicjatywą budowlaną państwa rozwinęła się w bardzo poważnej skali inicjatywa prywatna, oczywiście z wydatną pomocą państwową. Kowno posiada już teraz kilkadziesiąt wielkich, całkowicie nowoczesnych budynków mieszkalnych w typie amerykańskich apartment house, względnie przeznaczonych na pomieszczenie biur prywatnych firm i przedsiębiorstw. Ponadto kilka dzielnic miasta na peryferiach Zabudowuje się w bardzo szybkim tempie prywatnymi domami z dość obszernymi ogrodami. Kowno rozwija się i rośnie w oczach. Zdawać się może, że Litwini zatracili już nadzieję na odzyskanie Wilna jako swojej stolicy, chociaż z drugiej strony ciągle utrzymują ludność w tym przeświadczeniu. Mam wrażenie, że głównym powodem poza historycznymi prawami... Upierania się Litwinów w latach 1918-1920 o posiadanie Wilna było to, że nie mieli odpowiedniego miejsca na stolicę, bo Kowno było jeszcze wtedy brzydkim, prowincjonalnym miasteczkiem. Zresztą cała Litwa, nawet całe były wielkie księstwo litewskie opierało się pod względem ogólnej kultury o Wilno. Widoczne to jest również w rozwiązaniu problemu komunikacyjnego w rozległym i nieustannie rosnącym Kownie. Została uruchomiona sieć dużych, na 40-50 osób, autobusów miejskich, gęsto kursujących na kilkunastu liniach, które łączą przedmieścia, dworzec kolejowy i centrum miasta ze sobą. Kowno posiada dużo taksówek, dorożek konnych, jak na przykład w Wilnie lub w innych miastach północno-wschodniej Polski, a nawet i w Warszawie, nie widać tu zupełnie. Pojazdy konne na ulicach Kowna należą do wyjątkowej rzadkości. Wozy ze wsi z żywnością są dopuszczane jedynie do placów targowych położonych na przedmieściach. O hotelach kowieńskich wspomniałem już poprzednio. Istnieją tu dwa duże hotele Metropol i Wersal. Obydwa są na poziomie stołecznych hoteli w Polsce lub w innych dużych miastach Europy. Poza tymi dwoma hotelami są mniejsze i skromniejsze, skupione głównie na Lajswes Alei oraz na ulicach prowadzących do dworca kolejowego. Hotele, restauracje, w szczególności nocne lokale Kowna są drogie, a ceny są znacznie wyższe niż w Warszawie. Lokale tego typu co Metropol lub Wersal są prawie niedostępne dla pracującej inteligencji i zwłaszcza dla tysięcy pracowników komieńskich biur i sklepów. Dla użytku tej kategorii konsumentów Spółdzielnia Mleczarska i Jajczarska PianoCentras prowadzi szereg rozmieszczonych po całym Kownie mleczarni o typie amerykańskich kafeterii względnie barów mlecznych, w których za nadar skromną opłatą można otrzymać pożywienie, posiłki. Poza tym na wszystkich handlowych ulicach Kowna często spotyka się mniejsze jadłodajnie i ogłoszenia o wydawaniu posiłków domowych. Życia kulturalnego Litwy, a w szczególności jej stolicy Kowna, jeszcze nie zdążyłem poznać. Nie jest to możliwe bez przynajmniej elementarnej znajomości języka litewskiego, to też na gwałt uczymy się go oboje z żoną. Kowno posiada stały teatr i operę utrzymywane z dużą pomocą funduszów państwowych. Istnieją tu kluby artystyczno-literackie i Zrzeszenia Kulturalne przy Kowieńskim Uniwersytecie. Jest również w Kownie Action française z bogatą biblioteką dzieł francuskiej literatury. Są wydawane czasopisma o charakterze ogólnokulturalnym i czasopisma fachowe z różnych gałęzi wiedzy, niektóre z nich są bardzo ozdobne. Kowno posiada co najmniej trzy dzienniki. Grafika litewska opiera się, jak świadczą liczne wydawnictwa, na motywach ludowych i jak można stwierdzić przy zwiedzaniu muzeów, stoi na wysokim poziomie i jest popularyzowana szeroko w całym kraju przez pocztówki i tanie oleodruki. Litwini wydają dużo książek o stosunkowo poważnych nakładach, a więc są i czytelnicy. Wiele rzeczy z beletrystyki tłumaczone jest z angielskiego. Powodzenie mają na Litwie również książki w języku angielskim, ponieważ ten język jest przymusowym w szkołach średnich. Młode pokolenie litewskie w większym bez stopniu niż w Polsce zna język angielski. W ogóle na Litwie, a w szczególności w Kownie. Daje się zauważyć duży wpływ kultury anglosaskiej o typie amerykańskim. Są to niewątpliwie następstwa powrotu do ojczyzny Litwinów amerykańskich, którzy wnieśli ten prąd do swego starego kraju. Wpływy te są widoczne również w formach towarzyskich i w sposobie ubierania się, zwłaszcza w odniesieniu do młodszego i młodego pokolenia. Dwadzieścia lat wolnego życia we własnym państwie przerobiło Litwinów do gruntu. Tylko starsze pokolenie jeszcze żyje wspomnieniami o kulturze polskiej i pamięta dobrze język polski. Inaczej rzecz się ma z Polakami na Litwie. Ci wszyscy, od ziemiańskiej sfery do zwykłego wyrobnika, zachowali po dziś dzień, pomimo prześladowań ze strony szowinistycznych władz litewskich, przynależność swoją do kultury polskiej i polskich obyczajów. Kowno posiada... Co najmniej 10 kinoteatrów. Niektóre z nich są urządzone bardzo nowocześnie. Filmy wyświetlane w Kownie są w 75% amerykańskie lub angielskie, rzadko kiedy rosyjskie lub francuskie. Litwini posiadają swój własny dziennik filmowy oraz kilkanaście krótkometrażówek obrazujących rozwój gospodarczy kraju i piękno krajobrazu Litwy. Filmy własne, litewskie, są z reguły dodatkami do każdego programu. Kilka dni z rzędu poświęciłem specjalnie na poznanie życia codziennego kowna. Chodziłem ulicami, wstępowałem do kawiarni, do mlecznych barów, do mniejszych jadłodajni. Nie wszędzie potrafiłem się dogadać i stwierdziłem, że łatwiej porozumieć się po rosyjsku niż po polsku. Doszedłem do wniosku, że Litwini w urządzaniu życia swej tymczasowej stolicy, a prawdopodobnie i całego kraju, są przeciętnie... Bardziej zaawansowani w zbliżaniu się do warunków cywilizacyjnych Zachodu, aniżeli my w Polsce, uderza tu specjalnie znajomość i chętne stosowanie obyczaju amerykańskiego i wzorowanie się na życiu w Ameryce, oczywiście w miarę posiadanych możliwości. Kowno jest na ogół drogim miastem. Szczególnie kosztowne są mieszkania. Drogie są materiały na ubrania i przedmioty galanterii damskiej i męskiej. Żywność natomiast... Jest względnie tania, a rynek jest bogato zaopatrzony. Jednak gdy potrzebne są bardziej wyszukane przysmaki, dla skompletowania menu konieczna jest pomoc z Warszawy lub z Rygi.